Ręce i nogi Jak wiadomo z zoologii, każdy koń ma cztery nogi Ale kto z uczonych wie, czemu cztery, a nie dwie Struś nogami biega dwiema, a wąż nawet jednej nie ma Gdyby jedną nogę miał, czy by szedł, czy pędził w cwał Taki kangur, rzec by można, to istota czworonożna, ale gdy go puścić w ruch, nóg używa tylko dwóch Ma dwie nogi każdy bociek, ale kto z uczonych dociekł, czemu każdy bociek w mig jedną nogę chować zwykł Obliczono, że sto noga ma sto nóg, lecz ta nieboga wolniej biegłaby niż kret, gdyby kret piechotą szedł kiedy ślimak rusza w drogę, ma podobno jedną nogę. Czy to noga? Chyba nie. Może ktoś pouczy mnie. Małpa nie ma nóg, lecz ręce, obliczyłem je na prędce. Cztery ręce ma, nie dwie. I dlatego tak się zwie. Co jest lepsze? Ręce cztery? Cztery nogi? Będę szczery i otwarcie wyznam wam, chcę mieć to, co właśnie mam. Ręka prawa, ręka lewa, człowiek innych rąk nie miewa. Noga lewa, prawa tuż, no i dość. Wystarczy już. Mam dwie nogi i dwie ręce. Wcale nie chciałbym mieć więcej, bo określa właśnie to, co jest co i kto jest kto. Stąd wiadomo, że mnie krowa. Że mnie kret, nie sowa płowa, Że mnie wąż, nie kot, nie bóbr, Nie stonoga i nie żubr. Stąd się właśnie pewność bierze, Że nie jestem ptak, ni zwierzę, Tylko człowiek, starszy pan, Który zwie się, brzechwa Jan.